maniury na kwadracie, jeden niemoralny typ Proponuje babę na rowerze i absyntu X Zakazany owoc ponoć najlepiej smakuje im Zaraz zacznie się skrzywiony, wykręcony czeski film Papierek pod językiem, memła cyca jak landrynkę Ma obawy przed tym specyfikiem, ale nie chce wyjść na pizdę Z każdym kolejnym łykiem, zielona wróżka się zbliża Trans jak u Nataliny kiel wiedzie error, jeszcze chwila Płonie skręt, niesie się skoczna muzyka, powoli dopada Śmieje gniecie mocno po tylicach, wypieki na licach Przecież to nie grzech się pośmiać, otwiera się przy ubicach. Wpuszcza świata inną postać, kraina czarów jak po drugiej stronie lustra Masz jakieś dziwne oczy, wykrzywiają ci się usta, Ej, jakaś na faza, chyba nie na mojej gusta No to teraz cię przewiezie i nie puści aż do jutra 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Co to zamieszkanie? Czy to planeta z baśni? Równoległe światy nakładają się jak warstwy kalki. Wirujący kalej doskowiezie ich jak roller coaster. Eksplorują kosmos podróżnicy z dzielni Śląskiej. Dywan zmienia strukturę jak trójwymiarowe twory. Ej, hey, popatrz jak ja na nim płynę prosto do króliczej nory. Wszystko w krzywym zwierciadle, świat taki piękny, ładny. Nie sposób go opisać, brakuje wyrazów składni. Nowa Prawa płyną jak wodospad Nie pojęłaby tych wzorów nawet sama Kiri głodowska Płynie muzyka, my tworzymy jeden strumień Odpowiedzi są tak proste, nareszcie wszystko rozumiem Haluny się budują, nieograniczone lego Ej kolego, twoja twarz wygląda jak portrety Witkacego Czy to coś złego, te halucynogenne wagary? Poczekaj do trzeciej zwrotki, zaraz wyjdą maszkary kary. Ops and honesty, it's in the ups and honesty. Ops Oprzytamy źle się czuje, Lolita idzie do kibla Wkręca jej się krzywa faza, coraz bardziej jej obrzydła Kwaśnie lodu usidla i cygniata niczym kolos Otwiera oczy Alicja w krainie czarno Oz. Szklana glazura na ścianach tworzy mozaikę I co chwilę jej wyświetla coraz bardziej chorą bajkę W lustrze widzi twarze, chyba nawet ją to bawi Do momentu, gdy oblicze zmienia się w laleczkę czaki. Pokus, pokus, mieszkanie jak z filmów grozy, młode kozy, zawieszone dręczone twazą psychozy, nie udźwignęły dozy, bulgota jak w kotle czarnej magii, świat baby jaki, dalej chcesz się bawić w ciężkie dragi uwagę przykuwa, piękne fioletowe niebo, przyciągają to zjawisko jak trochę złoto i srebro, Nadnaturalne siły budzą się już lewituje z boku to tak nie wygląda ale ona tak to czuje, podejść jeszcze bliżej, dotknąć purpurowe chmury, chcesz szybować jak wiedz, ręce wznosić do góry, na twarzy Ciepły wiatr, czuję, że leci wysoko Szkoda, że nie umie latać Wypadła przez okno